B. Komu? Amros Lajstek, ten bezbronny bogacz, który mieszka sobie w tym mieście. To, to, to? Amros Lajstek. Tak, przez dwa On go zna. To ja zresztą powiem. Bezbronny bogacz? On właśnie ma na wynajmie gang Vena, który wykorzystuje swojej wszelkiej brudnej roboty. I z nimi mam na pięć, to, to byli jego ze <tryk> Nazywam ich ludźmi do Wena. ponieważ dobrze jest ich przywódc. <grym> A to wszystko przez kobietę, oczywiście. Ale ty jak to mówił gejuszczony, też w jednej misji, że przychodzi. Zajebiste, bo debala ten wybita, przychodzi taki na chwilę Że przychodzi tam ten główny bohater, Luis, no. nie? Luis przychodzi i mówi: Mam problem. A on, jaka to jest kobieta? Co? Jaka kobieta? Jak problem to jest zawsze kobieta. There's always a woman. Dobra, zło, no, czeka, te i teraz Sander sandek, yy, właśnie Puszczę, Dobra, prawo. Jak no, wiecie, nazywam czy... się Sander, nazwisko Leinster. Pochodzę właśnie z. Z na prawym oku. Co? Nie, <laughs> dalej, na, bógin... oh, oh, oh, na O, no, ręce teraz. Władzce tu, mrwinia tak, tutaj. Tu też na krzeczach. Zaciskał, ale się wyjdzie. Dobra, no wejdź. Dobra, pochodzę z tego miasta. Jak pije jedno, to pijesz też. Tak pijesz, tak pijesz, tak jest tak, tak podśmieły pan, bardzo. pan, bardzo. pan. A ja tymczasem wiesz w trakcie rozmowy, nie, żem przerywam, ale coś tam wiesz. Biorę y, flaszkę lina, mówię do krasnoluda, a po krasnoludzku Patrz na to! Próbuję ją wypić, tam na raz i tam biorę tą flaszkę, rozpirzalam o stół i się tam pówinam! Rozpirzalam tą flaszkę, tu czas ją o i ją odkładam i Widzisz, że jesteś najebany, <grym> który korzystasz z chwili, prawda? O, tak. mam znajomych, jak... <grym> Jestem fajny, <grym> pierwszy raz się to odzywam sam siebie Tak, no właśnie widzę, że alkohol no, nie się odzywam Dobra, ale ci trzeba jeszcze tam dogadać no, Problem polega na tym, że jestem bękarcim synem <gryw> mojego ojca Jesteś synem swojego ojca? No O. <gryw> no i problem wynik z tego Iż moi szlachetnie urodzeni bracia A to na to amros? Nie, to jest mój brat nie, a może moje sąsiednie, tak? A, no tak. Jak się ramą podpowiada? Wielki żułek. Nie, wcale mnie nie uwagę. Tak, Zrobię tak. to na kolei. Tak, muszę z tego starego zajebać. Marci, polecam. Wejdę do sekundy, weźcie na mnie. Tak, po prostu sobie brak. No właśnie, już wszystko Ej, nie, no kurwa. Dobra. No, jak pewnie wiecie, z... <grymne> znaczy, jak pewnie przypuszczacie, Wynikło między nama i my, moimi braćmi wiele konfliktów. I w jednym z nich, kiedy byliśmy ostropotnici, doszło do tego, że zabiłem jednego z moich braci, za to mnie tutaj wsadzimy. Chcieliłem początkowo powiesić, ale... Brat to no. Ale ten brat Ten brat, który... znaczy <śm> ten, którego nie zabiłem. Eee, po prostu chciałem, żebym trafił do tego więzienia jak męczył się przez resztę życia, no, ale jak widać, to prawie się nie powiódł. Okay. No, no, no, no, no. I raz jak widziałem tego tezo z piłem na imprezie w szóstkach, tak, mi się tak, że tam no, no, ja to No i oto jestem. Ja już wiem, jak no, to to, to nie jest <trafią> wi Wiem, to że... <trafią> A ja. Nie ja widzę ludzi. Jesteś się, kurwa z Piątka! Nie trafiają się! Może nie! Już. Kurwa. nie dajecie w ogóle żyć kurwa. on, chcielibyście kurwa wszystko zniszczyć, wszystko było tylko dla was, przez was do tego pierdolnego więzienia, ja musiałem kraść żeby żyć, nie, czy, kurwa koleś skradnął, no, zajebanem. Było. Wow, Chcę tego lepiej. Nie tak mi się da. Co tam sobie opanujesz? Zamknij się Kurwa, po całej wycie dzieje się było dobrze, tak? Myśmy kurwa no się napierdalali z swojej 10 kafli. Przemień nie! Przemień zrobić! Kurwa. Nikt wam nie kaza! Ty umiesz wskrzeszać? Na szczęście kurwa żeśmy wyszli z tego pierdla, bo kurwa No dzięki nie, ale Gdzie możemy się wtedy Dokładnie To musieli ci gorsi ludzie Ale przynajmniej nikogo nie chcą zajęwać spokojnymi niewolnikami Ja mam był obym bo jeszcze nie, nie z tego problemu, nie? Chyba jesteśmy kumplami ty jesteś zajebany, w raz, pierwszy raz pierwszy, Jesteś jak Kamil Stasia na wycieczce. Jakie porównanie jesteś jak Kamil Stasia na wycieczce. Następnie zażygałem wszystkich Kamil i bo pierwszy raz na piągutki. Pierwsze liceum, już wytłumaczyłem. A ja wiem, że pierwszy jest liceum. Ja, w ogóle jak w gimnazjum, wiesz, tutaj, ty wiesz, krótko ścięty, tutaj, wiesz, tu się pogada, ten... Wchodzę, on problem, włosy, kurwa, gdzieś dotąd taki w ogóle... I się, kurwa, niewłosiernie. Ale powracając do pijackiej kratki. Jest <grystasy> <grystasy> chuj, <uchły>, bo ja napisałem historii. <grystasy> No dobra, no nie ma nic ciekawego. Ten lider tej grupy, ten taki kosierczony. Co to... to jest Taki, o, no, taki charakterystyczny? No w był lepiej uglany był zażywany i miał dużo lepsze umiejętności. Kto nie zdążył użyć tego jakaś piękne Ale z wyglądu? Z wyglądu no, to był taki, jeśli taki mężczyzna. Taki silny, ale wiesz, zesportowany. Pomoc. Co? Pomoc. <grym> <Co? grym> o, już nie. Kier... Muszę wchodzić. Wstaję, odgarnię trochę rzeczy, wchodzę na stół i mówię... Ej, cię głupę za nogę zrzucam i wypierdolamy się razem gdzieś Nie, nie. Czekaj, to później. Ty nie, <śleski> <śleski> w, w stanie wejść na stół. Tak. Jest tak stół. jest tak... Jest tu jakiś cunek! Jak wyzywam na walkę po Stawka jedna, ska tak złota! Tak Robi ci ring! Dopierdolę każdemu pierwszą długą! Tak akurat tak się zwiąże i się śmieje. Wszyscy no, się sobie tak patrzą, patrzą jak na po prostu w trupa I taka cisza A, a ja ślupus! E nie, z... nie, a ja... a ja a, a ja stoję tak? A ja... robię, a no. Stoję i tak się śmieję, tak I tak... A tak... Jak patrzę, to pokazuje nie. na niego Yyyyy, <laughs> a A ja... ja coraz bardziej się śmieję Tak głupowo się śmieję sam do siebie, nawet nie patrzę na niego. Dobra, ale tak... Ja co chcę zrobić taką walkę Widmin, tak jakby się podbało właśnie, że zawsze w karcie byli najpani goście i był taki bigum bokserska była. Dobra, zrobimy sobie tutaj miejsce, nie? Wiedziałem tak no no. no, to zrobimy Chodź kurwa! Cholź kurwa! Jeden, to, to, to, to chodź kurwa, i chcesz zejść, to będzie się wypiegnali, wiesz, a... on jak nie widziałem związanem cię <grydali> szczegółów. Jak, jak ty jesteś? A może ja mam. To. klamry, to? <grydali>, no że masz. Tak, jakby pasek na butach, nie? Dobra, nie w tej chwili! Nie po prostu chcesz zrobić koga, tak. Nie, po prostu zrobić kikok. Męka się Nie przytaczaj. Ja zaczynałem po prostu lecić cały czas na ze śmiechu i opierać na stół. I rzuć <mocenc tornar> to na. Na uh, yeah. przesuwanie stołów do tworzenia ringu. Czekaj, bo nie mam tych. chyba. Nie mam listy skille. Ale to nie są skille, no walka... Ale nie, nie, nie, nie, coś innego zupełnie, rzuć na en Endurance, tak, to jest... Co? Tudzi mm. Endurance, tu dziś jest. To jest wytrzymałość. Tutaj. Znaliście skill, wrzucam na Endurance. Gdzie to... Ej, w ogóle... mi to, to paluszkiem. Tutaj, jak masz kartkę, to jest tutaj, Aha, tutaj dobra. Endurance. Endurance, kurwa, jeden mam. No. A, że to mnie leczy. 12, 1, 13. No co, bo w tym momencie, tak się kręci głowy, tak jesteś najebany, że... Zasypiesz. Wstą... Podstawę, to się podstawę. Eto, to Co się dzieje? Co się dzieje? Co się wchleje? się wchleje? Co się się i tak kurwa, i się dusiada do nas, po prostu na krzywego mówię Nieee, czeeeeech, ej, I to też taki wzdnejbany, prawda Jakie mi się pojebały zaczynać od niego mówić w języku goblinów Co się słychać? i tak eee, Słuchaj słychać? Eee, Ja, ja tak lubię kraszco krás. ludów Tak lubię kraszco ludów Ale ej ej ej ej ej ej Powtórz i do niego w tej chwili mówię w języku erbów. Tak, lubię, chraszoludów. ludu mi się go wyczasają, I, i trzy po trzy, ja w ogóle nie wiem co on do mnie, to on ciebie ty, tylko ty, ty, rozumiesz? I sobie ruchu, łyszyła! Ciebie. Kiedy pływa wojnie, tu pocisk moździerzowy ujebał mi nogę, nie? Nie pytaj, co to pocisk moździerzowy, bo kurwa, nie pamiętam. Dobrze, ja nie zła jest ta chrybata z blakiem. Miałeś chyba ty. chrybaty. właśnie Zobaczcie, za to, to bo wstawiłem wodę. Macie szklanki opróżnione? Dobra, no. I ten. Zanieś się tam do kuchni. A, bo daj. Masz tą szklankę, masz. Mhm. Ja, Znaczy, zaboję mnie jak się osnę, bo rozumiem, że jak śpię, no to nawet będzie do lepszej roli tej, jak nie będę wiedział od schodzić. Dobra. I tak się przykrzywią e. przez krzesło i takie... Na podłogę. <grym> na niego. No, tak. no to już nasz pełta. tak tak. <grym> Miałeś na przykład kurwa kiedyś kolana, nie? <grym> taka wizja przyszłości. <grym> Dobra. I ten. I.. I... Teraz no po prostu jak widzisz Eroditek się spofala się ze sobą. Stoi. Czuje, nie nieotwartą potrzebę podzielenia się historią swojego życia. Ja? No. A są tu jakieś dziewki karczemne? Znaczy w momencie, jak jesteście zajmowali trzy dupy i pijali, jeśli się bić, to już was raczej unikają. No, Składa dalej, tam zostawiają alkohol, ale... Ale mówię, no, i tak. Po tym jak w wyniku utraty panowania, co wam zraniłeś, byłem i <grym <grym <znałem>. A? Aaaaa! <grym> Słuchajcie. Okay. Byłem kiedyś... Ten kaftan, byłem kiedyś żarowym uczniom. Uczyłem się w szkole magów i jak siedziałem pewnego wieczoru i uczyłem się to przyszli do mnie koledzy i mówią chodź napisz się napiję, co napiję, ja tu przyszedłem się uczyć, a nie się bawić z wami no i uczyłem się dalej no zaczęli pukać w to nie się w wkurzało to przyniosłem się do niego pokoju i się tam uczyłem no. <grym <grym <grym i To było i dobre Aaaa, a, a, a, ale co a, dalej? Rok później była Wycieczka <grym> My odkrywaliśmy rośliny różne. O ja tam jestem z kilku wycieczka. Wycieczka, ale przecież trzeba się doskonale. No, ja się uczyłem. Musiałem sobie tam w swoim pokoju, zacząłem się uczyć. Ja się śpię, ja to miałem w dupie. Ej, słuchajcie, uczyłem się do 24! <głosy> <głosy> ale następnego dnia te na wycieczki, <głosy> kiedy w wieczorem powtarzałem materiał, przyszło do mnie dwóch gości <głosy> takich. Na... Mieli jakieś takie różowe t-shirty, pedalskie białe okulary. i jak <grym> podchodzą do mnie i mówią, chodź, chodź, chodź, napij się z nami, z nami się nie napiję, że mówię, tak, z wami się nie napiję, czy się dalej. Ale oni mnie wzięli nagle. W nocy, jak już spałem, zawinęli mnie w koc, pod którym spałem i wynieśli do jaskini. I tam przywiązali mnie do krzesła, wsadzili mi lej do, do mordy i mi dali z góry wódkę. Ja <grym grym> w końcu... i ja, ja tego nie pisałem. O tym. Tak, w końcu. Poczułem przypływ furi, jakiego w życiu nie poczułem. Użyłem magię, którą tyle doskonale jem, której się tyle uczyłem. I nagle podpaliłem wszystko dookoła. Wyswobodziłem się z liny, która też zaczęła płonąć, pokazuje taką malutką szramę. Ta malutka biznes, faktycznie do parzenia. I ich... No niestety, przybyłem wściekłości i ich zabiłem. już jest tak. <grym> <grym> no i potem... Stwierdziłem, że bycie dobrym nie jest dla I postanowiłem, że tyle miałem czasu przerobane przez to, że byłem wzorowy i tak jak... Ty tak arfoni, ja dorośli i tak dalej. I w końcu stwierdziłem, że to uczucie, którego doświadczyłem zabijając ich, było uczuciem, jakiego w życiu nigdy wcześniej nie zaznałem. I chciałem poczuć to jeszcze raz i jeszcze raz. No ale zanim poczułem jeszcze raz, trafiłem do więzienia. <grymianie> Ale trafiłem wtedy na Areś miesięczny to nie było to co trafiłem z wami Ogólnie yy, z, to, to, z tej. Z Czyli pijasz nie robę dalej zalewasz? Nie wiem. Ogólnie yy, z tej krainy w. Fejła, nie? To jest jakby in, inny świat, nie zupełnie inne, inne tereny. Po tym, jak jaki i zostać wyginany, właśnie wyjebany do świata. Tak. No i tak. ale trafiłem na resztę. Władze uczelni ze względu na moje zdolności wyspowodzili mnie, a już nikt się nie się mi przynieść z powrotem, sera ta druga, druga historia i bardzo biurowa. Ale później trafiłem do innego klasztoru. No i tam już nie dałem się tak długo prowokować, kiedy nawet e, kiedy byliśmy na jakiejś imprezie i coś, jeden zaczął wyzwać mnie na pojedynek, to pojedynek skończył się nie pobiciem, ale śmiercią. Ale ten, e, nie było dużo czasu od, od tego poprzedniego morderstwa, ale jednak stwierdzili, że ten czas wcale mi nie umniejsza czynu i trafiłem do więzienia tam, w no Nie no. Nie, nie, nie. Jesteś wyjebany z krainy. Jesteś wyjebany świata ludzi wygnany na zawsze A I w ta... świecie ludzi zostałeś na już na prawach ludzi. Tak, da, tak właśnie, da, na poziomie, co w się sensie, Rosista cię wyzywał, od Tak, ale wybeliłeś się nie jem tak. I jemy, rozpiedoliłeś i do z samymią no. Właśnie fejłałem, rozpierdoliłeś, a nie tylko Tak Fuuu, fejłałem, fokres Dobre No i... Tak więc jak widzicie, nie ma za dużo rocznej przeszłości przed sobą co? Nie mam za dużo dużą w tej przeszłości przed sobą Ale pewnie byście więcej mieliście jakichś sytuacji Takich mocnych te... Jak byliśmy tytułał przez tego kaca No i ogólnie Później urywa się wam film i. To ja A, eee... jeszcze w międzyczasie, już teraz się za później, to tworzę iluzję e, na stole tego hersta bandy, który tańczy breakdance na głowie. Tak się kręci, tak pasuje, to i się śmieje, ale wszyscy to widzą. Takiej wielkości mniej więcej. Tak tańczy breakdance, taki na głowie się wraca. Tak. Masz wszystkie w ogóle? Tak, mam te. E... Tworzenie iluzji hersta bandy. <laughs> tak <Tańczy laughs> tego I Muszę nie go do tego, jak zwyczaj raz, raz to Wielka z... iluzja taka, więc. Ale no, jest, z... jest tak. wiele. Taki, <taki> iluzji. tak, dobra, jest... e, dobra, no i weźmieć później, w się film. Następnego dnia. No to. Jezu, jak się budzimy? Gdzie się budzimy? Zaraz że... się budzę bo starą, przy tą szmatę. Nie, nie, nie każdym <taki> budzimy się we wrotach Paltura. nie. <taki> <taki> <taki> <taki> w dupie. Co? Tylko jest. Konrad był, był mały, nawet cześć. Złomnie odrzykiwasz ich. Dobra, za, za co? ciebie, czym rzucać? Niech każdy rzuci na wytrzymałości, zresztą kto pierwszy się obudzi z nas. Czyli na co? Czym? No, na Endurance właśnie. Czym? Ten, ten kilo. Kurwa, ja mam Ej. jeden. No macie jest? na tych kartkach te rzeczy, żeby żebyście nie musieli 18 plus 1 to jest. 15. Gdzie no. to jest? Niestety. Ale 11 A, to jest fortitude? 11. nie, nie, nie, nie, nie, nocny, nie, enbury, a, so nie to jest na to są umiejętności, nie bazowe. a ja mam ten Plus jeden do testów endurance 11 To trochę głupie, że Ma kolczugę i szybciej się obudził pijany, nie? bo ma kolczugę Dawaj, no, jest w ogóle jak się Jak ja mam, to jest w dziś się bardzo Kurwa 4, 8, mhm. tak. e, 12. No zetamy. Nic, ten coś. Ty miałeś, ty miałeś ile 18, ty miałeś. Damiam ile miałeś. Jakbyś tak kurwa. Damian ile miałeś? 1. Dobra, no to jak sobie widzisz jak To tak. O i na przykład ci Bogza głowa. Jak, jak uspokaja ci się wizja, to widzisz sufit. Jak.. wy ci się. Zmysły, to czujesz, że jesteś surowcem, dobiega od ciebie. Patrz, jesteś ty cały. Bo no, no, no, jesteś bo jesteś y, Znaczy, jesteś obok stał, nie jesteś podstawą, ale leż na podłodze, na postaci jesteś cały obrzygany na brzuchu. Ja pierdolę, to mi się jeszcze nie zdarzyło. <laughs> I twój sam głos sprawia, że ci boli głowy. <laughs> I, I ten, dokładnie odbijać się echem w czasie. Starman! ja się tak obrzygałem, trzeba jakąś zabić? Och, O! Ogólnika też sam się wiadomo. Nie mam normalna? E, nie, nie widzę. Ej, ty też miałem kaca? E, tak. Ale nie jedem prawda? Weź. <grym> Czołgam się gdzieś do baru, szukam jakiejś kuchni, kogokolwiek, z obsługi szukam. Tak wie. no to w końcu dochodzisz do dalszym kwasy tam za, za, w kuchni. O, w kuchni przyda kuchni mi się nie... mój zespel bułka, to 10 minut się kasuje. Ale stworzę sobie tego pomocnika mojego. Żeby hmm. przychodzić dzisiaj sam hmm. nie robił wiele rzeczy. E, I ten.. E... Czekaj. Kaz pomocnik będzie od dzisiaj. Kaz tak. pomocnik. <głosy> Muszę <Może> jakieś... <głosy> być Co? Pokaznik Pokaznik Okazji. Dobra. E... Herbaty z lekiem. Kurwa zrobił. No ja pewnie. <głosy> A ty o dziwo też budzisz się. O dziwo! Ale <grymne> ja chyba dźwięk. ja byłem pierwszy, nie? Czy nie? Ty miałeś ile? 12 Ty nie, ile? Nie byłem pierwszy, nie? Czy nie? Ty <grymne> ty jest 11 Co? 11 11 A no to samo. To ty budzisz się Ale na A się to na krześle. Budzisz się dokładnie i spałeś cały czas na krześle, Bo to mnie nie, nie wyspady mniej więcej Znaczy... Mniej więcej nie wyspady W sensie bolą ci plecy z tego z, tego, z tego krzesła Przywracają sobie <grymne> pod głowę nie, tak się więc w... Zaraz robi Fire Emblem. I się po prostu po ja rozgląd... Nie, bo tak rozglądasz się i widzisz, że elfa, e, twój elf nie ma. <laughs> I tak w ogóle się. Budzisz się, widzisz, w balu <laughs> Coś ci umieram, Mike Nie! Sprawdziło <laughs> mnie. Że... E, widzisz ten castel, jest, jest, leży przed tobą na no, no stole. Szkany też nie ma. <laughs> I ten. E, Patrzcie, co y się tak, zostało w widzisz, widzisz, z lewej strony. No, Czekaj, no, no, <laughs> <też. laughs> <gry> no, to jest do ciebie. Czekaj, Póki zapomnę będziesz. Koniec, ciągnę się, no. Marcin, póki zapomnę, chodź, coś powiem ci, powiedz. Ale to nie, nie, nie. Coś tutaj nie, nie, że ja, obowiązujemy. No. <grym> póki zapomnę. Dobra, to ja nie dać. Możesz sobie teraz gierkę zabrać. Nie na nas obowiązować. Na Mleka daj do tej herbaty. O, się, a no, nie Ale jestem Nie, No, to jest, jest, jest Ale ile tu to mi będziesz Przez miesiąc? Już do stóp Dobra. to wiesz, że Jeden z się Ja też się na w piątym roku, ja w piątym roku, ja, ja ja że w, okresie. w okresie. Ja, ja mam to, jak w właśnie... no, no, to, nie to właśnie... w ja w piątym No, że w że w ja myślę, że w piątym roku, tylko, nie, miałem nie nie, czuć nawet musisz to, to to, to. z oknem. bardzo ładne, to było. Nie, dobra, chcecie wiedzieć, sobie my chyba wate? Nie, zamieszanie. mi jeszcze zająć. inny Nie mogę założyć Możesz, mówiłem, że możecie założyć gulty. No. Zmarzluchy. Co wiedziałeś? Zmarzluchy jest No Nie ma. Nie Nie Nie Nie gdzie Kul... się, się Co ty jesz, bo jest? Co tak. że... ty jest? Ma ma ma ma taki ma nie, bo Nie tak. to... jest? Gdzie to Z ja, Gdzie to jest? Agata nie ma Gdzie to jest? Ma to jest? Gdzie to Ma Gdzie to nie? Bo to to jest? Gdzie to jest? Gdzie i o kurwa, nie wiem, o kurwa, co? Tak, może. A w którym przy którym stale my byliśmy? Expod przyznajesz na koniec przygody w sumie. No i tak na koniec. Nie, ja no się nie przyznałem, to jest taki w sumie. hej będzie taki półek, tak? bo tu nie mówię, to nie wiem tylko. No O w się nie martwimy, naprawdę. I tak już mam go dawać więcej niż to, co teoretycznie się mielibyście się robić, więc. Hej. Moja dziewczyna wie naprawdę czego każdy facet potrzebuje, wiecie, co z temne Widzisz w ogóle firma taki krakowski kredence? Tak, ja znam. No to są takie ekskluzywne delikatesce, tam robione ręcznie przez chińskie dziewice i tak dalej, nie? Ale to nie jest spożywcze rzeczy, to nie są? Są rzeczy, ale takie bardzo ekskluzywne, no tak, tak, tak, tak, taki słoiczek musztardy, jakiś tam austriacki specjalnie, właśnie Słuchaj, patrzyłem skład, zero jakichś dodatkowych utlejaczek, po prostu czysty skład. I jakieś tam jeszcze płatki róży z cukrem zasmaczony czy coś, po prostu zajebiste rzeczy, no. Tak, <śmiech> No dalej Kurwa. Poczekaj, już przejechał tutaj. E, no dobra, tylko listy, doczekałeś się do. Tu macie te wątki. No właśnie, nie mam nadziei. No, a chcę. co. No, Wyjadę się Eee... czołaj. E, a ja mam ten następstw. Doczekałeś się do, do szynkwasu. Bier. I pranie. Do bohatera. Dobra, ogólnie, tak trochę przez kasa i te faj. Jesteś prowadzony nie, nie jest przez kogo do. E, Izby, gdzie czekamy na ciebie, kąpiel, i przy okazji jest y, niedaleko wychodek. Możesz postawić kaskupa. Kaskupa, polebię tak, w kąpiel. Wpadam do ładny z wodą bo tu albali tak nie tak. brązowa na mi się. Nie na kolejność. Jest. Dobra. A ty? Ty. E, medytujesz, jesteś w takiej pozycji po turecku i szybujesz szybujesz przez, przez niebiosa widzisz jak przelatujesz nad tymi wzgórzami, widzisz nad, folkres. widzisz Folkrest widzisz, widzisz, widzisz Falka e, widzisz to więzienie widzisz, jakby przez więzienie z tego pomocującego rękami wściekłego gnoma takiego jak sobie szybujesz sobie przez to miasto? Tak rozbierasz ten lecję i tak, tak nurkujesz, po prostu się jakbyś pływał jak pomiędzy ulicami, tak mijasz ludzi, na targ, którzy tam Dobre się płoczą, <laughs> e, aż w końcu, aż w końcu zawracasz i widzisz na horyzoncie tą karczmę, do której, do której e, w nocy przyszliście. I jakby jak patrzę na to jej dach znika i widzisz.. widzisz tam jak e, e, pijani twoi przyjaciele, bawią się świetnie przy stole, ale, ale ciebie tam nie ma i nagle, nagle nieodparta siła sprawia, że, że zaczynasz spadać, jakby coś cię ciągnęło w dół i tak nie! i tak rozbijasz się w o, w ogóle. O, o, o dach tej karstu, w się do środka i tak jak budzisz się na łóżku nie lepiej da się przez <śmiech> ten, jego klon <śmiech> <Jaki> <śmiech> i taki <budzisz> i <śmiech> budzisz się w łóżku w i tak Siadam, czy mi się kręci w głowie? Tak W jak jest dopuszczalne jak Zrobienie czegoś świadomie przez przypadek? Mhm. Że niby robię to przez przypadek, ale ja, ja tu steruję Że nie, nie tu tylko mi spi***darsko czasami, czasami sobie spi***dawiamy ale na roleplayu No pewnie, no okay. nas, to chodzi Rozduwam się, kto też jest w tym pokoju? Widzisz e, obok szram na łóżku? To jest ten pokój Widzisz szrany? Sam jeszcze śpi. Mhm Próbuję wstać muszę się potykam i wypierdałem na ziemię i przez przypadek uruchamiał, ponieważ jakieś tam losowe myśli miałem jeszcze pod wpływem alkoholu, czasami nie powinno. tak jak powinno Ghost sound. tylko to jest dźwięk, tak jak na wysokiej tak yy, jak yy, yy, yy, wysokie decybery. także w całej pracy mi słychać taki pisk jak po prostu, taki piiik. przez jakiś dziesięć tle, sekund. Tak, czego nie mogę pohamować, po prostu i nagle się włącza a teraz, a teraz, czy teraz może usłyszeć z dołu taki mój głos jak... <grymne> to, to nie jest dla mnie zasadok A nie, to jest chyba w win... innej części budynku No To nie słyszałem tego pisku Słyszysz bardzo takie... St... Zresztą nie, ty jesteś ten. Nie, chociaż to jest hysteria, nie, ja to to to to taki wysoki dźwięk Żeby właśnie był daleko słyszalny A, no to słyszysz takie piiiiiiii Taki ogrzeje Bll, bll, bll, bll Wlewą, woda A ciebie, bo jeszcze ten pii... Już jesteś praktycznie trzeźwy bo... <grymne> Ha ha Ten się zdoltał, ten się zdoltał I już od ciebie zamyło Nie I się zdoltałem? No, masz podwójną pację. Dobra, co to, to? Wstaję z tej podłogi, siadam jeszcze raz na łóżku. Okej, okay, jeszcze raz. Powoli wstaję. I już czujesz, że rozgagasz. Dobra. Rozglądam się. I w tym momencie, jak y y y się tak. Nie, tylko nie, kobieta! O. Tak patrzę na ciebie. O, cześć. Cześć. Tak, nie zastanawia się, co, co ty mamy? A czy się już nie, nie wiem w tej góry tutaj dobrać? Gdziełem w tych zaprowadziłem Cię zanim. mną na podłogę, jak jaś na tych gości dziękuję. dziękuję. O Boże, co wy ludzie robicie w takiej sytuacji? Większość większości czas spędziłem z książkami Chociaż zaraz, Rozpadanie się w wątrobie alkoholu Zmniejsza kwasowość wątrowia, tak bym zwiększał kwasowość wątrową niż żołądka. I tak idę do baru i kupuję ogórki, niż one. Tak, albo znajdują. Dobra. A bo nie jakoś się zbieracie do porządku, prawda? Macie tam żarcie za dawno, więc tych na. Ile też bole mam, możesz mieć temperaturę, więc. To nie chcę. Ja nie ja wiem, ile wam nie więcej. Poga. 60 ośmiu. coś. 10. Nie ma gorę Woda? 84 okay. 85 To jest 75 Ma. Myślałem, że jak pijesz taką. <głos> Ciepię no, boję, jak wystarczy zebrał ten pila No Dobra, tak my no, się... Kąpając się tam, mają moje ubrania, tam... Tak, no przecież się Z przy kominku Pijam też do, do jakiejś bali No jest już mowę, no już no, wszyscy jesteście w kompanii na żarcie Jesteście już do końca no, no, do życia Jakoły były no, też nie no, no, boję Spoko Biorę jabłko jeszcze tam zwalić się Mhm, też Nie mam, że To się do was już przełącza No i siedzicie się przy barze, w pitlacie, tak powoli I zastanawiacie się, zastanawiacie się co dalej jak na długo się <śmiech> <śmiech> Tak powinno być, że kiedyś mi zwiedzie. Za dni powinniśmy tam zakladać mordę do wody. Dobra, my quest. masz z nic, prawda? Szrama. Jak dostać się do miasta? Przez most. A tak no będzie straży? Folk, jest. straży. Nie, nie wiem, co. No, nie wyznacz, się, on tak, a nie. Wiesz, trochę, trochę ból mu zadaje przypominając sobie fakty. A jest ten się, nie. gdzieś z nami siedzi, czy on jest Nie, nie on, nie, on się, on się, on nie się, sam z, z sobą się, on się, on się, on się, on się, on się, on się, on się, on się, on